Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, Czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, niech Pan obdarzy was swoim pokojem, Dzisiaj Chrystus każdego z nas nazywa solą i nazywa światłem. Solą ziemi i światłem świata. Ty, który przyjąłeś, przyjęłaś chrzest święty, jesteś solą tej ziemi i jesteś światłem dla tego świata. Czyż nie piękne określenia? Sól. Chyba w domu każdej dobrej gospodyni są różne książki kucharskie, przepisy, które może gdzieś zbierane po mamusi, po babci. Przepisy na różne potrawy. Nieraz bardzo skomplikowane, a jednak zawsze na końcu tych przepisów, tych potraw jeszcze mały dopisek szczypta soli. Szczypta soli do smaku. Jak nie ma soli, to choćbyś zrobiła najbardziej wykwintną potrawę, nastarała się nie wiem jak, no nie smakuje. No takie było dobre mięso. No wszystko było jak należy. No ale coś tutaj brakuje. I mówisz, soli, soli trzeba. Daj soli. I ze stołu bierzesz. I, I solisz. Ale to jeszcze nie to. no Tak jak się ziemniaki zapomni posolić. Wiemy dobrze, od początku. I one są takie niesłone. To choćbyś tam później po talerzu tymi ziemniakami. No to nie to. A sól musi być od początku. No właśnie. Taka sól. Szczypta soli. Troszeczkę. Siostrom tutaj nabrudzę. Troszeczkę soli i jest smak. I to wszystko, co, co było przygotowane, zaczyna smakować. Jezus mówi, że jesteśmy taką solą, której nie trzeba wiele. Małą szczyptę, by nadała smak. Smak tej ziemi. Jezus mówi, że jesteśmy światłem. Światłem tego świata. Światłem tego świata. Mamy taką motorżaróweczkę. No i co z tego, że ją mam? Nic. Nieprzydatna rzecz zacznie być przydatna wtedy, kiedy będzie wkręcona do jakiejś lampki, kiedy będzie włączony prąd. Wtedy będzie przydatna, wtedy będzie dawała światło. Teraz bezużyteczna. Chrystus mówi jesteś światłem tego świata. I tak jak soli nie trzeba wiele bo jak się przesoli, to nawet mamy takie powiedzenie małżeńskie, bo zupa była zasłona. Jak się coś przesoli, to też nie smakuje. Soli trzeba niewiele. A światło? wystarczyłoby taka, Wystarczyłaby taka jedna żarówka i byłoby tu jasno. Tak niewiele czasami trzeba, żeby nadać smak życiu żeby dać komuś sens życia. Nie trzeba wielkich traktatów, wielkich przekonywań, nie wiadomo jakich dyskusji. Wystarczy twoje życie. Tak jak żyjesz, to może być sól, to może być smak, to może być też sens życia dla wielu pogubionych, wielu smutnych. Wielu tych, którzy utracili już nadzieję. Resztę zrobi Pan Bóg. Ty bądź szczyptą soli. Miałem ostatnio bardzo dziwne, ale okazuje się później szczęśliwe wydarzenie. Wracałem pociągiem z Lublina do Krakowa i chyba w Radomiu dosiadł się do przedziału bardzo groźnie wyglądający młody człowiek. Cały łysy, z kolczykiem w uchu i pod wpływem. Więc wszyscy, którzy siedzieliśmy w tym przedziale, wcisnęliśmy się w siedzenia z obawy, co to może być jak taki człowiek. Więc on się rozsiadł, nakazał komuś tam, żeby go przebudził w Kielcach. No i myślałem, że będzie spokój ale jednak spojrzał tak na mnie, wyostrzył mu się może wzrok i mówi, kapucyn. Ja mówię, no to tak. Bo w Wałczu też są kapucyni. Wałcz to taka miejscowość, z której ja pochodzę. W Wałczu też są kapucyni. Na moje nieszczęście przyznałem się, że pochodzę z Wałcza. I się zaczęło ziomek, ziomek, to ziomek i rzucił się, na mnie był bardzo wylewny wręcz dosłownie ziomuś że wszyscy się dowiedzieli, że jesteśmy ziomkami Konduktorzy przychodzili też się dowiadywali, że jesteśmy ziomkami że z Wałcza. wszyscy się dowiadywali, co to jest ten Wałcz i gdzie są wszystkie ulice i on bardzo chciał rozmawiać ale że był pod wpływem wiadomo, jak się zachowuje człowiek pod wpływem bardzo jest szczery. Więc zaczął mówić, co robił w życiu, że zdradził żonę i do jej się to należało, że w ogóle tego nie żałuje, a Pan Bóg to nikt. Cóż ja mogłem dyskutować z tym moim ziomkiem? Powiedziałem mu tylko, że Pan Bóg go kocha. Mówię, Pan Bóg cię kocha. On mówi, daj spokój, przestań mi to gadać. Już myślałem, że będzie bardziej wylewny przez to. Wyszedł z tego przedziału na szczęście w Kielcach. Minęło kilka dni. Dzwoni mój współbrat z Wałcza. I mówi, słuchaj, przyszedł do mnie twój kumpel z Radomia. I mówi do niego, że ksiądz może mnie wyspowiadać. Słuchajcie, on, który mówił, przestań mi mówić o Bogu, nie chcę tego słyszeć. Ja mu powiedziałem tylko, Bóg Cię kocha. Po pięciu dniach poszedł do spowiedzi. Mała szczypta soli, małe źródło światła. Nawet nie wiesz, kiedy nadajesz smak życiu innych ludzi, kiedy dajesz światło. Niewiele trzeba. Chrystus nie każdego z nas ustanowił apostołem, jakimś ewangelizatorem świata. Ale każdego z nas powołuje do tego, żeby być tym smakiem, tą solą. I ty możesz być i jesteś. Bo Jezus mówi, jesteście solą ziemi. Nie staniecie się za 10 lat. Jesteście, już jesteście solą ziemi. Dzisiaj wychodząc z tej świątyni, Ktoś może będzie przechodził chodnikiem, kto wiele lat nie był w kościele. I zobaczy Ciebie, sąsiadkę spod trójki, która ledwo idziesz, ale byłaś w kościele. I to będzie dla niego sól. To będzie dla niego smak. To będzie dla niego światło. Resztę zrobi Chrystus. Tak jak ta żarówka, która teraz jest bezużyteczna, ale włączona do prądu podpięta pod światło, spełnia swoją funkcję. Te określenia, którymi nazywa nas Chrystus dzisiaj, sól ziemi światło świata, są bardzo napawające nas jakimś optymizmem i tym, że naprawdę Chrystus działa, a od nas chce tylko małej szczypty. Sól rozpuszcza się w potrawie. Nie widać jej. Przestaje być widoczna, a daje tak wiele. Twoje uczciwe życie, twoja prawdomówność, twoja szlachetność, ofiarność, może niezauważona, to jest to rozpuszczona sól. Małe światełko, Wystarczy, by było jasno. Bracia i siostry, Jezus Chrystus powołuje nas do dawania smaku. Mąż dla żony, rodzic dla dzieci, pracownik dla kolegi z pracy. Nie trzeba wiele, bo resztę zrobi Chrystus. Niech Pan Was obdarzy pokojem. Byście się nie bali dawać smak tam, gdzie jesteście, gdzie żyjecie. Byście nie bali się świecić światłem Chrystusa. Bo wiele ludzi, wielu ludzi jest w ciemności i wielu żyje bez smaku, bez poczucia sensu. I Ty jesteś. Tym światłem jesteś tą szczyptą soli, szczyptą smaku dla nich.